To są informacje Polskiego Radia 24. Biały Dom odrzuca sugestie o użyciu broni jądrowej w Iranie. W nocy mija termin ultimatum Donalda Trumpa. Czy Mateusz Morawiecki opuści PiS? O to pytaliśmy naszych popołudniowych politycznych gości. Pożar w zakładzie chemicznym w Bydgoszczy zapaliły się butle z acetylenem. Minęła 18. Ewelina Kamińska. Zapraszam. Biały Dom odrzucił sugestię, że Stany Zjednoczone mogą użyć broni jądrowej przeciwko Iranowi. Wcześniej wiceprezydent USA J.D. Vance powiedział, że Amerykanie mają w arsenale narzędzia, których jeszcze nie zdecydowali się użyć. Oficjalne konto Białego Domu na portalu X zapewniło jednak, że nie było tu mowy o broni atomowej. Przypomnijmy, że w poniedziałek prezydent USA Donald Trump kilkakrotnie odmawiał wykluczenia jakichkolwiek możliwości ataków na Iran. Pytane, czy może wyłączyć na przykład ataki na szpitale czy szkoły. Zaznaczył też, że bardzo niewiele opcji nie wchodzi w rachubę. Dziś prezydent USA napisał na platformie True Social, że dzisiaj zginie cała cywilizacja. Po kolejnych groźbach Donalda Trumpa Iran wezwał swoich obywateli do tworzenia ludzkich łańcuchów. Jeśli cieśnina Ormus nie zostanie otwarta, Stany Zjednoczone mają być gotowe do bombardowania mostów i elektrowni w całym Iranie. Władze w Teheranie w związku z tym wzywają obywateli, żeby tworzyli wokół elektrowni ludzkie łańcuchy dla lepszej przyszłości. Z takim apelem do ludzi młodych, studentów, artystów i nauczycieli zwrócił się Alireza Rahimi, irański minister do spraw młodzieży. Od wczoraj przed elektrownią w Damawandzie protestuje w ten sposób popularny muzyk Alih Mansari. Jak mówi, robi to, żeby światła w naszych domach nie zgasły. Dziś wszystkich nas dotyka groźba zniszczenia całej infrastruktury. Jeśli do tego dojdzie, odbudowa potrwa 30-40 lat. Mówi muzyk, wzywając artystów z całego świata do zjednoczenia się, żeby temu zapobiec. Jego apel i towarzysząca temu muzyka, którą granatarzy, czyli tradycyjnym perskim instrumencie, zyskały dużą popularność w mediach społecznościowych. Bejrutu dla Polskiego Radia Milena rashid -Shehab. Dodajmy, że w odpowiedzi na groźby Stanów Zjednoczonych Iran ogłosił, że jeśli zostaną one spełnione, zaatakuje cele wroga także poza Bliskim Wschodem. Mam nadzieję, że Mateusz Morawiecki nie opuści PiSu, mówi na naszej antenie Anna Krupka. Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości tak reaguje na zapowiedzi byłego premiera, który chce stworzyć nowe stowarzyszenie na prawicy. W studiu jest autor popołudniowych politycznych rozmów, Paweł Pawłowski. Witam, dzień, dzień dobry. Czy powstające stowarzyszenie może być polityczną szalupą ratunkową dla Morawieckiego? Zapewne tak, jeśli Morawiecki okaże się persona non grata w partii, której również jest wiceprezesem. Anna Krupka próbowała uciąć dyskusję mówiąc, że temat stowarzyszenia to wrzutka Donalda Tuska, która ma przykryć afery w Koalicji Obywatelskiej. No, problem w tym, że temat stowarzyszenia wywołał przecież sam Mateusz Morawiecki, mówiąc o tym w wywiadzie dla Wirtualnej Polski. I choć były premier działa od dłuższego czasu poniekąd w kontrze do partii, organizując na własną rękę spotkania i debaty, Tanna Krupka wciąż twardo mówi, że to objaw jednoczenia się partii pod egidą kandydata na nowego premiera Przemysława Czarnka. A co na to Koalicja Obywatelska? PiS jest za Zajęty wewnętrznymi kryzysami, a Jarosław Kaczyński wie, że afery rządu Mateusza Morawieckiego mogą być dużym obciążeniem dla PIS-u. Tak sprawę puentuje europoseł Michał Szczerba. Co relacjonował dla nas Paweł Pawłowski? Dziękujemy. Akcja strażaków w zakładach chemicznych w Bydgoszczy, jak przekazał Polskiemu Radiu Rzecznik Miejskich Strażaków Karol Smasz, zapaliły się butle z acetylenem. Na szczęście nikt nie został poszkodowany. Nasze działania teraz skupiają się na intensywnym chłodzeniu wszystkich tych butli, gdzie właśnie wypala się acetylen. My tutaj na tą chwilę koncentrujemy się na budowaniu stanowisk wodnych, na budowaniu zaopatrzenia wodnego... Według strażaków akcja może potrwać jeszcze kilkadziesiąt godzin. Mieszkania, punkty handlowe i placówki kultury powstaną wokół kopalni Wujek w Katowicach. Miasto zaprezentowało zwycięski projekt zagospodarowania terenów powydobywczych. Prezydent Katowic Marcin Krupa zapewniał, że nie zabraknie też pozostałości po zakładzie. No przede wszystkim stara zabudowa kopalni Wujek i to jest zachowane. Zachowane jest oczywiście Centrum Wolności Solidarności, łaźnia łańcuszkowa, która też jest wpisana do rejestru zabytków, a więc te wszystkie elementy, które mówią o spuściźnie historycznej tego miejsca, o tych wydarzeniach też, które tu miały miejsce tragicznych, czyli zamordowaniu dziewięciu górników. Na finalny efekt mieszkańcy jednak trochę poczekają, bo realizacja przedstawionego planu może zająć nawet kilkanaście lat.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 Na wschodzie wciąż silnie wieje, do tego miejscami przelotnie pada deszcz. Temperatura maksymalna wynosi średnio od 4 stopni do 12. Przed nami też mroźna noc. Alerty przed przymrozkami obowiązują w zachodniej połowie kraju oraz na południu. Klimat. Tylko w Gajewie, w województwie łódzkim, dostateczna jakość powietrza. Na pozostałym obszarze kraju oddycha się dobrze lub bardzo dobrze. 55% energii w sieci krajowej pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych. Można normalnie korzystać z prądu. W lasach na południu lubuskiego i dolnośląskiego obowiązuje duże zagrożenie pożarowe. Z kolei na Bałtyku od Słupska do Krynicy Morskiej oraz na Zalewie Wiślanym i w zlewniach Ełku i Nogatu ostrzeżenie przed gwałtownym wzrostem stanu wody. Klimat. Jest wtorek, 7 kwietnia, 6 minut po godzinie 18. Debata dnia. Studio Polskiego Radia 24. Jerzy Modlinger, publicysta, Towarzystwo Dziennikarskie. Dzień dobry. Dzień dobry. Jarosław Gukała, Telewizja Polsat, Radio dla Ciebie. Dzień dobry. Dzień dobry. Za nami czas świąt. Wydawałoby się, że będzie to spokojny wtorek, natomiast Donald Trump no, dostarcza emocji. Oczywiście chciałabym zacząć od... Właśnie, od czego zacząć? Bo tak, mamy dzisiejszy wpis Donalda Trumpa. Cała cywilizacja zginie dziś w nocy. Oczywiście ma na myśli Iran i nigdy się nie odrodzi. Nie chcę, by do tego doszło, ale prawdopodobnie tak się stanie. E, przypomnijmy, jest ultimatum e, dla Iranu. To obowiązuje do... 20.00 czasu waszyngtońskiego, czyli to jest nasza noc dzisiejsza z wtorku na środę godzina druga. Wcześniej pojawiła się propozycja 45-dniowego zawieszenia broni, ale odrzucona zarówno przez Biały Dom, jak i Teheran. Jak panowie patrzą na kolejne wpisy Donalda Trumpa, czego my się możemy spodziewać, w którym kierunku zmierza Donald Trump ze swoją polityką? No bo ma to wpływ nie tylko wobec Iranu, ale wobec całego świata. Jarosław Kugała. No Bardzo trudno jest powiedzieć, do końca on zmierza, bo on sam tego nie wie. Więc jest to wszystko bardzo chaotyczne. Jest eskalacja i słowna, i w czynach niestety również. Dlatego, że trwają bombardowania, różne akcje militarne, w których giną niewinni e, cywile. Donikąd to nie zmierza, bo w ten sposób się nie da odblokować ciśnienia Ormus, ani zrobić porządku w tamtym, w tamtym regionie. W związku z powyższym no jest to wybrana najgorsza droga, jaką można było wybrać. Donald Trump stał się chyba zakładnikiem swoich własnych, wcześniejszych zapowiedzi. Tego, co mówił, tego, co mu o o czym go przekonał Izrael wywiad Izraela, który się mylił, bo wydawało się, że wszystkie cele, które trzeba zlikwidować militarne, są łatwo namierzalne i łatwe do zniszczenia. Okazało się, że to jest nieprawda, że Iran się od dawna do tego przygotowywał, że ma ciągle rakiety i to dalekiego zasięgu. Jedna z nich uderzyła w leżącą o, w odległości 4000 metrów w wyspę Diego Garcia. Kilometrów. Kilo ja, ja co powiedział? kilometrów tak, tak, 4000 metrów kilometrów od, od Bliskiego Wschodu wyspę Diego Garcia, gdzie jest baza brytyjska i amerykańska na Oceanie Indyjskim. Inna z kolei uderzyła w obrzeże Izraelskiego Ośrodka Badań Nuklearnych, więc oni w ten sposób pokazali, że w każdej chwili mogą im to wszystko zniszczyć i, i, i rozwalić. No i nagle no i oni się znaleźli w, w pułapce. I teraz tak. Izrael zagrożony... Zapowiedziami, takimi samymi głupimi, wrednymi, agresywnymi wypowiedziami reżimu No walczy o życie, bo boi się, że zostanie zniszczony przez Iran, jeśli Iran, że tak powiem, spełni swoje złowieszcze groźby. Natomiast Donald Trump w tej chwili stosuje dokładnie tę samą retorykę i podobnie jak reżim jatolachów, tak naprawdę jest bezsilny, bo nic nie może zrobić. Cieśniny Ormus odblokować się w ten sposób nie da. Ona w ogóle cały ten... Cały ten... Obszar morski, przez który, przez który transportowane jest 20% paliw, jest po prostu, leży u wybrzeży Iranu. To, są bardzo, to jest bardzo trudny teren. To są góry, tam są jaskinie, tam są groty, tam są bunkry. Tam jest wszystko, co najgorsze jest z punktu widzenia takiego, nie wiem, wojskowego do zniszczenia, Tego się po prostu zniszczyć nie da. Z tym można oczywiście walczyć, ale to może potrwać bardzo wiele lat. Przypomnę, że Amerykanie nie dali sobie rady za Afganistanem, który jest wielokrotnie mniejszym tak. krajem, a ukształtowanie powierzchni ma bardzo podobne zresztą w graniczy z, z Iranem. Więc tam się zrobić nic po prostu nie da. Wybrano najgłupszą, najbardziej niebezpieczną metodę e, z, odblokowania tego wszystkiego i to kompletnie nie ma sensu. I przypomnę, że to jest kolejne ultimatum tak. Donalda Trumpa. Już słyszeliśmy parę razy o tym, że jak w ciągu 48 godzin coś Ale nawet tam, to ostatnie, to będzie... które było, to zaczęło <śmiech> tak. się w sobotę. Pierwsza informacja była w to sobotę to tak. 48 godziny. Prawdopodobnie jacyś Pakistańczycy, których Amerykanie obarczają odpowiedzialnością, żeby ewentualnie tam z kimś porozmawiali wśród otrolachów, oni mówią, że oni rozmawiają i że oj, że ci już się prawie zgadzają, więc prawdopodobnie tym razem zresztą będzie tak samo, że właśnie Donald Trump powie, że ach, cudownie, usiągnęliśmy niesamowity, największy w historii świata sukces negocjacyjny, bo Iran zgodził się i dał na jakiś prezent i w ogóle jest cudownie w ogóle tego i miejmy nadzieję, że to wreszcie И тут еще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 Bliski Wschód po czymś takim byłby po prostu szalonym kaleką. Tym bardziej, że katastrofa, że, tym bardziej, że Iran by odpłynął dokładnie tym samym, likwidując, niszcząc ocelarnie wody w krajach Zatoki Perskiej. To jest bardzo ciekawe, co Przecież, o panowie mówił, bo my się oczywiście koncentrujemy na ciśnienie Ormuz, natomiast te ewentualne ataki Iranu na kraje Zatoki Perskiej i kwestie m, ocalania wody... No tak. to to jest katastrofa humanitarna, humanitarna na gigantyczną dni. skalę, oczywiście. To A, człowiek umiera ja może, po siedmiu dniach, jeśli nie pije wody, ja więc... Zależy już w jakim klimacie. No w tamtym klimacie, na pewno. E, ja A. może tylko tak bardziej ogólnie, Jarek tu w szczegóły wszedł, że e, nie wiemy, czym to się może skończyć, bo nie, nie wiemy w ogóle, znaczy przyczyną tej, jak Timothy Snyder napisał niedawno, w taki, dwa dni temu chyba taki tekst, że przyczyną tej wojny jest kaprys. Jest kaprys prezydenta Trumpa. A w związku z tym, jak nie ma żadnej strategii, taktyki, to, no to, to, to, to nie wiadomo, w którą stronę to pójdzie. E, słowa prezydenta Trumpa są warte tyle, ile są wypowiedziane. Już chwilę potem mogą być nieważne, mogą być za chwilę zdeaktualizowane i to się wielokrotnie dzieje. Tych e, ultimatów już było kilka i żadne się nie spełniło. Ja jestem optymistą z natury, w związku z tym nie wierzę, że, że lotnictwo amerykańskie będzie bombardowało mosty, elektrownie, odsalarnie wody. Nie w ogóle nie wyobrażam sobie tego. Ja Ale się... też nie bardzo sobie wyobrażam, jak ta wojna się skończy. Znaczy, wyobrażam sobie, że może się skończyć tak, jak się zaczęła. To znaczy, prezydent Trump otrzepie ręce i powie: Dziękuję, już koniec wojny, ja, wojny wygrałem. No tak, Ogłosi tylko, zwycięstwo. No tak, tylko że. Osiągnęliśmy traf... wszystkie musi, cele musi militarne, zwycięstwo, co no, miałoby jaki być. Problem? Ogłosić? już takie rzeczy ogłaszał. Naprawdę. naprawdę. Już, już ja mogę to wygłosić, co mówię. Osiągnęliśmy wszystkie cele militarne. Pokazaliśmy, że jesteśmy największą potęgą na tak, świecie. Tak, Iran jest na kolanach. Zniszczyliście. Iran jest na kolanach po prostu. Daliśmy im szansę. Teraz Irańczycy weźcie swój los w swoje tak, ręce i wprowadźcie tak. tutaj, żeby to był normalny kraj, a nie kraj bandytów, skorumpowanych Właśnie. jakichś ajatolaków. I będzie dobrze. Dajemy Wam szansę. Daliśmy Wam wszystko, co I... możecie mieć. Bierzcie to i korzystajcie. Tak. My stąd wychodzimy, bo to nie są nasze sprawy. Ja jestem ciekawa... I, i, i tak to będzie brzmiało. Mamy, się założyć. mamy półtora y, miesiąca tej hmm. wojny. No i w, chyba można tak powiedzieć, że Donald Trump myślał, że to będzie druga e, Wenezuela, czyli ta e, operacja na początku roku. Tylko nie wiem, na jakiej podstawie No mógł właśnie, tak myśleć, ja też się przecież. nad tym zastanawiam. Co, na, na mapę nie spojrzał? Dlatego, że z drugiej strony, no to jak e, obserwujemy, jak Iran był przygotowany do tej wojny, e, strategia decentralizacji, e, kwestia tego, no bo oczywiście ten pierwszy, Pierwszy dzień, czyli 28 lutego, no to mógł zrobić wrażenie, no bo nie. Ali Khamenei nie żyje, kilkudziesięciu dowódców, natomiast Iran jest pod tym względem przygotowany, nie. że on ma do czwartej osoby, tak? Jeżeli ale to chodzi... jest kraj Zestęp... po prostu normalnie zorganizowany, bardzo ideowy przede wszystkim, co nam się nie musi podobać, ale bardzo ideowy. I to nie jest taka historia jak Wenezuela, która jest rządzona przez korumpowaną elitę, którą można wyczyścić po prostu. I tak się nie da. Ja też się y, zastanawiam y, nad tym, na ile, no bo takie komentarze też się pojawiały, że to Izrael wciągnął Donalda Trumpa do tej wojny. No niestety redaktor. tak było. No, to znaczy, tak Nie Izrael nawet, bo Izrael Będę ja Benjamin Netanyahu, który znalazł klucz hmm. do serca te, prezydenta Trumpa. <grych> nie trudno tak, ten klucz, no. ale akurat... Benjamin ten... Netanyahu, tylko że nie, nie, nie można prowadzić wojny w skali całego regionu, żeby załatwić swoje wewnętrzne polityczne rozgrywki w małym kraju, jakim jest Izrael. Znaczy po prostu skala zniszczeń, skala nieszczęść. Tam, tam liczba ofiar nie. tego wszystkiego dochodzi już do 100 tysięcy, ja, ja jeżeli myślę, liczymy to jeszcze z gazy. Ja myślę, że jak Netanyahu przekonywał Trumpa, to nie tak, że to w naszym interesie Izraela jest, tylko, że to będzie w interesie świata w ogóle. Na pewno w ten sposób to poszło. A z drugiej strony jak popatrzeć też na to, że jak patrzymy na potencjał militarny Iranu, a potencjał militarny Stanów Zjednoczonych i Izraela, no to jest chyba bez porównania. No Iran Z też... naciskiem na chyba. Ale to jeszcze trzeba by sprawdzić dopiero wojnie wojnie na, lądowej. lądowej na ziemi, tak. No no, czy... Wojny lądowej nie będzie, bo Iran ma wiem. 90 ponad milionów mm, mieszkańców. Tak. E, I nawet jeżeli założymy, że połowa tych ludzi jest niezainteresowana nie utrzymaniem reżimu Ejatolachów, to jak wejdzie jakieś obce wojsko na ich Oczywiście. teren po prostu, to oni... No to tam się rozwinie partyzanka. Się... Oni mają wielką tradycję. Sąsiedni Afganistan od 800 lat prowadzi wojnę w domową. Razie nie Nikt się... obcy nigdy tam nie wygrał. Nie da się bezkrwawo tej wojny wygrać. Nawet jak, jak wejdą i nie, opanują Teheran, i Isawan, takie najważniejsze miasta. To, tak jak teraz... Zginę. Jurek, nie da się opanować Teheranu. To jest no miasto, które ma 16 o, milionów wiem, ludzi. Wiem. Zanim... Czym chcesz opanować no dobra, 16 można milionów zrobić ludzi? z tego, no. można zrobić z tego strefę gazy po prostu, ale to i tak od, odbyłoby się to ogromną daniną krwi amerykańskiego żołnierza. A tego na pewno nie chce żaden Amerykanin, a szczególnie zwolennik ruchu MAGA. Na pewno zwolennik ruchu MAGA nie chce teraz, żeby amerykański żołnierz ginął gdzieś w jakimś kraju, o którym on nawet nie słyszał nigdy. To panowie Jaki panowie kreślą scenariusz na te najbliższe godziny? Co się wydarzy o drugiej w nocy? Czego możemy się spodziewać? Ja w najgorszym przypadku moim zdaniem dojdzie do jakichś takich uderzeń, które będą miały wywołać strach lub pokażą, że zobaczcie co my możemy zrobić. Znaczy nie wyobrażam sobie, że Donald Trump spełni to o czym mówi. Tak, tak. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy Irańczykami. Tak. Pani jest zwolenniczką młodej irańskiej lewicy, która chce normalnego, wolnego, demokratycznego kraju, w którym dziewczyny mogą chodzić bez przykrycia głowy, ubierać się jak chcą, malować paznokcie tak. i tak, dalej, tak Kolega Jurek jest e, zwolennikiem e, no, po prostu też takiego bardziej tak. cywilizacyjnego, tak. niereligijnego nie tak. reżimu, ale tradycyjnego. A ja jestem takim... A ja to lachem, a, a ja to lachem, tak? Talibem irańskim. Tak? No, Wyobraźmy tak. sobie taką no, sytuację. Tak. No. I teraz, w razie wobec, wobec zagrożenia. stajemy wszyscy w jednej chwili. Co, co, co, no. co się dzieje? I teraz mamy do wyboru Efekt dwie flagi, rzeczy. Albo, albo przyjmujemy wersję Donalda Trumpa, który mówi my was cofniemy w jeden dzień do epoki kamienia łupanego. A ci drudzy... Ci ajatollachowie, mów, oni chcą, żeby było tradycyjnie, czyli takie późne średniowiecze, żeby I ten było. Kamień to jak, jak, jak my mamy do wyboru późne średniowiecze, albo <grym> epokę kamienia upanego, to, no to co my wybierzemy? To, to, to jest oczywista. Ale... Jest. Wszyscy się skupią wobec ajatollachów. I tyle. I tak, tak się to ten, tak, czy I czy się jak, masakra. Tak, czy, czy ma... Nie wyobrażam sobie, i chyba nikt sobie nie wo... <grym> może poza prezydentem Trumpem, nikt sobie nie wyobraża, że można wojnę wygrać z powietrza. Znaczy chyba no, nie prawda? chyba, tylko na pewno nigdy to znaczy, nie można, udało się obalić jakiegokolwiek można, no, reżimu bez po, po, interwencji lądowej na. Wenezuelę no to... można tak załatwić. Ale, ale coś się nie zmieniło w Wenezueli z drugiej strony, tak. No, no, ale można. Była było, podmiana, ale. no... Można najbardziej skorumpowanego tam, nie wiem, odstrzelić i wejść w układy z no, innymi, tak. którzy byli nie lepsi od niego, ale, no, ale, tak. ale są skłonni do tego, no, ale żeby zasłonić. można za byłoby też jakoś partyzantkę uruchomić, demokratyczną, coś jakoś. Jakoś można było... Sobie, wyobrażam sobie, że mógł można było z Wenezuelą sobie poradzić właśnie w jakąś z, nawet ze zmianą reżimu, czego Trump w stanie chciał dokonać, ale, ale nie w Iranie. Też, też bardzo trudno, też tak. bardzo trudno. Trudny teren, trochę inna kultura, inna mentalność ludzi, naprawdę. Ale wygrywa, Policja wygrywała demokratyczne wybory co, w związku z tym Klasyk bardzo... przed dwóch czy trzech wieków powiedział, że z bagnetem można bardzo wiele rzeczy zrobić. Ale nie można na nim siedzieć. Siedzieć, Napoleon. Po prostu. No i tyle. No I, i, i po prostu nie da się tego zrobić. Nie da się utrzymać mm -hmm. kontroli nad 90-milionowym mm -hmm. krajem bardzo zróżnicowanym, o, 6, o, o tradycji liczącej tysięcy mm -hmm. lat, po prostu cywilizacji dużo głębszej niż z całym szacunkiem mm -hmm. cywilizacja Stanów Zjednoczonych. No po prostu mm -hmm. nie da się tego zrobić. Nawet gdyby wszyscy Amerykanie przyjechali 350, mm -hmm milionów do tego Iranu, to na, na pewno nie zdołają tego opanować. Bo byli już tacy, którzy to próbowali. Nikomu się to jeszcze nigdy nie udało. W każdym raz, punkt krytyczny to jest właśnie ofensywa lądowa. Punkt krytyczny to jest śmierć żołnierzy amerykańskich. No tak, no, ale podejrzewam, że w obliczu wyborów połówkowych, chociażby no, w listopadzie Wykluczone, i tego, no. jak Amerykanie patrzą na, na, na to... Y... Nawet jeżeli zakładamy, że bardzo duża część społeczeństwa amerykańskiego jest podatna na ogłupiającą retorykę e, w nie. tak zwanych mediach społecznych, e, to jednak e, nie, nie da się tego zrobić. Znaczy, to, to wszystko... Nie, to badania są. Amerykanie w ogóle nie. nie popierają tej wojny. Nie wiem, 70-80% popierają. Tak, tak, tak. Te, no, te, te nastroje że... są coraz bardziej no. ostatnie też chyba te że jeżeli chodzi. Zwi... I tak. Miał... Farta miał, ranny pułkownik i sam prezydent Trump. No to ta wczorajsza konferencja 4, o, o, w... o 19 ura... naszego czasu, że... no to po prostu była tylko pochwałą dla tego, jak wyglądała no, w cudowny właśnie, po prostu ta operacja uratowania się... amerykańskiego żołnierza. No to jest dużo się... propagandy, o której panowie mówią. mi się mówił. Black Hold Down, Operacja uwolnienia żołnierzy, pilotów z helikoptera z Mogadiszu. Piękne kino. Operator polski, Sławek Idziak, był operatorem zdjęć tego filmu. No i teraz powstanie coś takiego właśnie w Iranie. Gdyby ten pułkownik zginął, albo gdyby nie daj Bóg dostał się do niewoli irańskiej, to losy tej wojny były, były przesądzone w tym momencie. Znaczy nie? skutki tych. Je, skutki jeszcze musimy powiedzieć o, długo, o długofalowych skutkach tego, co zrobił Donald Trump i Benjamin Net Netanyahu. Co oni zrobili? Na pokolenia spowodowali, że duża część ludzkości straci zaufanie do Stanów Zjednoczonych. Mało tego, znienawidzi Stany Zjednoczone i zacznie uznawać ten kraj za, tak jak to mówili Lachowie, za wielkiego diabła, szatana, szatana, a wszyscy ci, którzy sympatyzowali z tym biednym małym Izraelem w morzu agresywnych krajów arabskich, dzisiaj będą też patrzyli na to wszystko inaczej. I niestety, niestety zmiana tych nastrojów będzie wymagała... Zmiany pokoleniowej. Nie da się tego odrobić w żaden Dobra, sposób, też... przekonać ludzi na świecie, że Izrael jest okej, okay, że Stany Zjednoczone są siedzibą e, podstawowych wartości dla, dla, dla naszej cywilizacji. Nie da się. To wszystko trafił szlak po prostu. I, i szlak trafił również taki konsensus jeszcze od II wojny światowej, że opieramy się na zasadach na prawie, na prawie międzynarodowym prawda, na traktatach prawo, tak, tak. ONZ no to właśnie chciałabym tak poruszyć I zaczyna też wątek się, zaczyna się to cośmy mieli przed pierwszą wojną światową koncert mocarstw po prostu tak. będziemy mieli Amerykę Chiny Chinę. Amerykę, Chiny i Rosję. Rosję wszystkie te trzy wielkie mocarstwa będą miały na widelcu Europę, której nie będą lubić, a my w tej Europie a my w tej Europie się kłócimy. My w tej Europie jesteśmy przeciwni jakiemuś jakimś, jakimś, jakim bliższemu zjednoczeniu się, zbudowaniu w tej, w tej Europie jakiegoś takiego, jakiejś takiej siły, która mogłaby się tym trzem carstwom oprzeć, a każde z nich jest antyeuropejskie. To jeszcze chciałabym odnośnie słów Donalda Trumpa na temat NATO. To w ubiegłym tygodniu było bardzo szeroko komentowane. Donald Trump nazywa NATO papierowym tygrysem. Zapowiedział, że poważnie rozważa wyjście Stanów Zjednoczonych z sojuszu. Później było to orędzie w sprawie Iranu. Tego nie powtórzył. Natomiast o co chodzi? No bo wiadomo jest to, że wystąpienie Stanów Zjednoczonych z sojuszu, no to nie jest takie proste. Natomiast zastanawiam się, na ile ta retoryka Donalda Trumpa w sprawie sojuszu osłabia ten sojusz. Padają pytania o to, czy artykuł 5 jest ważny. No i to. oczywiście Rosja może patrzeć na to. No to posprawdzajmy, to, tak? Już Rosja testuje e, z Solidarność Zachodu. Jak Amerykanie mogą najechać na Iran, to, to Rosja można jechać na Estonię na przykład. Więc Dlaczego jak niebezpieczne, nie? bo my bardzo często mówimy, że Donald Trump jest nieprzewidywalny, natomiast ja się zastanawiam też nad tym, jak niebezpieczne są kolejne po prostu słowa Donalda Trumpa. No tutaj mam na myśli w tym momencie z, y, odnośnie Sojuszu Północnoatlantyckiego. Redaktor Gugała. Donald Trump wypowiada różne rzeczy w sposób nieprzemyślany. To znaczy jego cechy osobnicze, że się tak wyrażę, e, nieosobowościowe, nie bo on, no, to jest osobnik po prostu, <śmiech> więc cechy osobnicze są takie, że jest ignorantem, brutalem i narcyzem. I to są rzeczy, które są, determinują sposób jego wypowiadania. Ponieważ nie ma zielonego pojęcia o tym, jak funkcjonuje e, NATO, jakie są interesy, jakie są wrażliwe punkty w tym organizmie. On na to wszystko patrzy po prostu, bo sobie przeczytał trzy zdania na ten temat w internecie, po prostu i pohukuje. Zachowuje się I jedynym, ja bym powiedział tak, jedynym rozsądnym wytłumaczeniem tego, co on mówi, na temat y, y, NATO i przyszłości NATO, byłoby y, takie założenie, że jest agentem KGB. Ponieważ... To tak, znaczy? To znaczy, bo dąży do rozwalenia NATO, do tak. zniszczenia tej organizacji od środka. Nikt, kto... Komukolwiek w, w, w, z członków NATO dobrze życzy i, i nikt, kto zna zagrożenia dla takich krajów jak Polska, nie jest w stanie wypowiedzieć tego rodzaju błękczesnych bzdur, jakie wypowiada obecny prezydent Stanów Zjednoczonych. Znaczy ja bym aż tak daleko Więc, nie poszedł. Ale ja, ja nie powiedziałem, że on jest czymś takim, tylko powiedziałem, że zachowuje, zachowuje się jakby się. był po prostu Jerzy więc dzisiaj obserwowałem konferencję prasową również jego zastępcy Dzi niejakiego Jay J. J. do tego przejdziemy po, po informacjach w ale chcę tylko powiedzieć że najczęściej powtarzanym słowem obelgą była byli biurokraci z Brukseli tak, tak? Tak? I, I Narodowi Patrioci z, z, od Wiktora Orbana. Cele, rozbicie NATO i rozbicie Unii Europejskiej to są dwa podstawowe cele Federacji Rosyjskiej. Tak, bez wątpienia. I, oni to realizują. Jakby byli agentami KGB to robią. Ale i ta wojna, Dlaczego te... to robią? Nie wiem. Ta wojna też jest w interesie Rosji. Powiedzieliśmy, że to jest w interesie Izraela i że Netanyahu wpłynął na Trumpa. No wszyscy ale, mówią, że no, pierwsza kraj. Osoba, pierwszy kraj, który zyskuje najwięcej, no przecież to, co się dzieje na światowym rynku przez tak. cieślinę Ormus, no to tak. kto zyskuje na wzroście cen tak. ropy naftowej? Tak. Oczywiście Rosja, oczywiście tak? Oczywiście Rosja. I na tym, że, że świat odwraca się od Ukrainy, zapomina o Ukrainie, bo ma bo ma Iran e, i, e, i patrioty są ściągane z całego świata do, e, do Iranu, bo tam będą potrzebne Amerykanom e, i nie ma już specjalnie pieniędzy i broni na, dla Ukrainy. To jest wszystko w interesie Rosji. I o tym, że e, to od samego początku mówiliśmy, że e, Trump ma, jakieś, e, ma jakiś związek z Putinem z Rosją. On tam długo był. On tam biznesy prowadził. Więc... E... go tam wyciągali z bankructwa, jacyś podejrzani rosyjscy. Tak, z, z banku wyciągali. Więc... E... Myślę, że on jest w jakiś sposób emocjonalnie powiązany z Putinem. Na pytanie, co który... się działo na Alasce? Możemy też do tego, do tego wrócić. Też, się... Co, nie. co się działo w czasie wyborów mis czegoś tam w Moskwie, <laughs> gdzie on tam dosyć długo siedział, co on tam robił i co Rosjanie zarejestrowali w czasie jego pobytu. Jarosław... I jak to wykorzystują w tej chwili? Jarosław Gugała i Jerzy Modlinger. Do rozmowy wracamy za kilka minut i tylko zdradzę Państwu, że przed tym jak weszliśmy na, na antenę, mówiłam, że zaczniemy od Donalda Trumpa i redaktor Google powiedział, że pewnie na tym skończymy. Więc mam nadzieję, że w drugiej części debaty uda nam się poruszyć inne tematy. Wracamy za kilka minut. Reklama.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 Minęła 18.30, Ewelina Kamińska, zapraszam. Prezydent Donald Trump nie wyklucza przesunięcia terminu ultimatum, które dał Iranowi. W wywiadzie dla telewizji Fox News powiedział, że dojdzie do tego, jeśli rozmowy posuną się naprzód i przyniosą coś konkretnego. Obecny termin ultimatum upływa za niecałe 8 godzin, do tego czasu Teheran ma otworzyć cieśninę Ormus. Przypomnijmy, że po południu Donald Trump zagroził, że w przeciwnym razie unicestwi irańską cywilizację. Biały Dom odrzucił jednak sugestię, że Stany Zjednoczone mogą użyć broni jądrowej. 24 maja w Krakowie odbędzie się referendum w sprawie odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Polityk zaapelował do mieszkańców miasta, aby nie szli do urn. Zdaniem politologa Łukasza Stacha to zrozumiała, ale ryzykowna strategia. I tutaj apele o to, żeby zostać w domu. Z jednej strony mogą doprowadzić do tego, że referendum będzie nieważne, ponieważ frekwencja będzie zbyt niska. Natomiast jeżeli zwolennicy Aleksandra Michalskiego zostaną w domu, a jego przeciwnicy się zmobilizują, to wtedy wynik referendum będzie, jeżeli ono oczywiście będzie ważne, będzie nokautem dla prezydenta. Aby referendum w Krakowie było ważne, musi w nim wziąć udział nie mniej niż 158 tysięcy osób. Maksymalne ceny paliw pozostaną jutro na tym samym poziomie co dzisiaj. Za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6 ,21 zł groszy, za 98 maksymalnie 6,82, a za litr oleju napędowego 7,87. Codziennie ustalane maksymalne ceny paliw to wraz z obniżonym VAT-em i akcyzą element rządowego programu CPN, czyli ceny paliwa niżej. Wrocławcy policjanci poszukują młodego mężczyzny, który w piątek zaatakował kontrolerkę biletów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. Kobieta trafiła do szpitala. Poszukiwany to łysy średniej budowy ciała mężczyzna w wieku od 14 do 17 lat. W momencie zdarzenia był ubrany w czarną bluzę z kapturem i szare spodnie dresowe, mówi Anna Nicer z wrocławskiej komendy. Na jednym z przystanków tramwajowych przy ulicy Gajowickiej Halera sprawca uderzył kobietę, powodując jej przewrócenie. Osoby, które posiadają wiedzę na temat sprawcy, proszone są o kontakt z tą jednostką bądź jakąkolwiek inną jednostką policji. Gwarantujemy świadkom, Wizerunek mężczyzny został opublikowany na stronie wrocławskiej policji. W informacjach jeszcze Elbląg rozbudowa infrastruktury portowej wchodzi w kolejny etap jednym z kluczowych elementów ma być powstanie nowego terminala przeładunkowego. Jak podkreślał dyrektor portu morskiego w Elblągu Arkadiusz Zgliński, obiekt zyska dostęp do bocznicy kolejowej. Wspominając tą najważniejszą inwestycję, to jest budowa nowego terminala przeładunkowego, uniwersalnego z dostępem do bocznicy kolejowej bocznicy, której, przypomnę, nie mamy na obecnie funkcjonujących terminalach komunalnych. Rozbudowa portu ma kosztować około 100 milionów złotych. Prawie 34 minuty po godzinie 18. Debata Dnia Przypomnę, w studiu Jerzy Modlinger, publicysta Towarzystwo Dziennikarskie oraz Jarosław Gugała, Telewizja Polsat, Radio dla Ciebie. No Przed chwilą dowiedzieliśmy się w informacjach, że Donald Trump już nie wyklucza przedłużenia, ale przejdźmy do kolejnych tematów, ile można na temat Donalda Trumpa. J.D. Vance dzisiaj w Budapeszcie, pięć dni przed wyborami parlamentarnymi na Węgrzech i to jest bardzo dla mnie ciekawe, w co grają Amerykanie nie tylko pod kątem tych najbliższych wyborów na Węgrzech, no ale także no, pamiętajmy, co działo się Elon Musk i wsparcie dla AfD w Niemczech. No, wcześniej w, no, Karol Nawrocki też spotkał się z Wiktorem Orbanem. Jak to wszystko może wpływać na politykę naszą krajową i też w, co, co chcą... Co chcą osiągnąć Amerykanie, mam takie wrażenie, mieszając w, w tej polityce europejskiej? No Celem Amerykanów jest to, o czym mówiliśmy wcześniej, Unii. rozbicie Unii Europejskiej. J.D. Vance dzisiaj używał, nie, nie, nie wypowiedział się na temat Unii Europejskiej, nie powiedział ani jednego obiektywnego, neutralnego słowa. No, on, on, on po prostu mówił o biurokratach z Brukseli, o bulwersujących próbach wpływu na wyniki wyborów na Węgrzech ze strony yy, yy, yy, sam Brukseli. I tak, sam jedzie w trakcie kampanii wyborczej, żeby wesprzeć jednego z kandydatów i oskarża drugą stronę, że druga strona coś tam robi, a druga strona akurat nie robi w tej sprawie nic. Oprócz tego, że słusznie zwraca Węgrom uwagę, znaczy Orbanowi, że łamie pewne zasady po prostu, które obowiązują w tej wspólnocie. Więc, więc wygląda to, to po prostu w, w ten sposób. Przy czym uważam, że jeśli wolno uważam, że ta wizyta jest kontrproduktywna jednak... W perspektywie, w perspektywie wyników wyborów w, w Polsce przechylili no zwycięstwo wyborach prezydenckich. Tak. Nie, nie potrafimy wyliczyć tego o ile. Dzisiaj jest trudna sytuacja dla nich, bo świat słucha Donalda Trumpa, który wykrzykuje, że tej nocy zginie cała cywilizacja i jego emisariusze rzeczywiście mogą, że tak powiem, oddawać tak zwane pocałunki śmierci. Wszystkim tym, do których pojadą. Ale jednak to się, to się po prostu dzieje. Chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz. My wszyscy, jak tu siedzimy e, i wszyscy ci, co nas słuchają, my wszyscy jesteśmy pod wielkim wpływem e, urządzeń elektronicznych i algorytmów wykorzystywanych przez amerykańskie e, firmy, e, które budują tak zwaną komunikację w sieci, cały internet i nawet sobie nie zdajemy sprawy z tego, ile razy słyszymy kłamstwa i w jaki sposób się w nas wywołuje niechęć Więc... wobec pewnych instytucji e, i w jaki, w jaki sposób się manipuluje naszą opinią publiczną. Wiemy, I to że... wszystko się po prostu wiemy. dzieje. I to się wiemy, wszystko że, dzieje. Wiemy, że farmy troli w Rosji Wiemy, że te algorytmy, ten Elon Musk, e, ja, w, ja tego nie, nie lekceważę wcale. Uważam, że to, że to może mieć ogromny wpływ na wybory. Natomiast tylko chcę powiedzieć, że e, o ile kiedyś wsparcie Trumpa, przed, chyba, na pewno przed tą wojną, wsparcie Trumpa mogło mieć jakieś znaczenie. Przecież e, Stany Zjednoczone miały 80% poparcia w polskim społeczeństwie. I to w ciągu pół roku, roku spadło do 30%. I w tej no właśnie, to pytanie jest takie, tym... czy dla Prawa i Sprawiedliwości e, e, może być, e, no, postawa Donalda Trumpa może być e, problemem. No, no, no, no to... zależy jak się to wszystko skończy, no, znaczy, myślę, na pewno, że choć, trzymajcie jeszcze, jeszcze tego, tego, tego e, tych Węgier, no to właśnie uważam, że wizyta J. Divansa wcale nie musi im pomóc. Znaczy ja nie mówię, że, e, że, że Orban e, przegra te wybory. Dlatego, no tak że... jak patrzy się na sondaże, to one sondaże, są bardzo, sonda... bardzo różne w zależności od jednoznacz... tego. Znaczy sondaże są jednoznaczne. Tylko, że wygrywa nie ten, co wygrywa, tylko ten, co głosy liczy. Sytuacja, sta, sytuacja polityczna w, na Węgrzech jest taka, że Orban ma ogromną przewagę, którą może wykorzystać, a potem nawet gdyby, gdyby przegrał te wybory, to wcale nie musi ich przegrać. Udało się, PiSowi udało się w ciągu ośmiu lat tak zorganizować scenę polityczną, że nowa władza teraz ma ogromne kłopoty z, z, z reformami. No a, to właśnie, było, a, to było tylko, a to było tylko 8 lat bez większości konstytucyjnej. To jak tą scenę zamurował Orban mając więcej niż 8 lat i mając większość no, konstytucyjną? To, to, to się nie toczy walka o to, kto wygra wybory i kto stworzy następny rząd, bo rząd, który zostanie stworzony bez większości konstytucyjnej na Węgrzech, polegnie. Nic nie tak. będzie mógł zrobić. Nie a będzie Orban mógł będzie przywrócić praworządności. Więcej, tak. nie będzie, będzie cały czas po prostu blokowany przez ludzi nie Trumpa, tylko... O, no, no. Chodzi. E, Wiktora Orbana w, na różnych no. ważnych stanowiskach w strukturach państwowych e, media są zdominowane. 70%. Całkowicie, całe, tak. całe media to są żołnierze frontu ideologicznego, którzy urabiają opinię publiczną na rzecz Wiktora Orbana. To jest Orbana. na skalę o wiele większą niż w Polsce. Się Dokładnie stało. tak. Tam się, tam się stało... Kompletnie, kompletnie wszystko zostało podporządkowane władzy wykonawczej, więc ta, te wybory, one się nie toczą o to, kto wygra o dwa czy trzy Procent. Tylko toczą się o to, czy opozycja jest w stanie wygrać większością Bo konstytucyjną. Tak. Bo dłużę, jeżeli nie wygra większością konstytucyjną, to nie. ugrzęźnie nic nie będzie mogła zrobić. Będzie, będzie po prostu grzęzła cały czas w problemach i po pewnym czasie węgrzy się zniechęcą i Orban triumfalnie powróci jest do władzy. Jest takie niebezpieczeństwo. Właśnie. I to jest, to jest prawie że pewne, że tak to będzie dokładnie e, wyglądało. ja jeśli chodzi o przyszłość, to nic nie jest pewne. Szczerze no tak, się Jest takie, na pocieszenie mogę powiedzieć, takie rosyjskie powiedzenie, że mówi u nas jest tak, że przyszłość przewidzieć to jest stosunkowo łatwo. U nas w Rosji, tak, tak mówili Rosjanie, najgorzej jest u nas przewidzieć przeszłość. To znaczy to, co się będzie mówiło Fajne. potem, o tym, co się wydarzyło. Orlen się kłania. Tak? Ja, więc. Panowie, przechodzimy do Trybunału Konstytucyjnego. Czy podyskutujemy, co się dzieje w Prawie i Sprawiedliwości i aktywnością Mateusza Morawieckiego? Proszę, który temat panowie wolą? No dobrze. To co, Trybunał Konstytucyjny? Z Trybunałem Konstytucyjnym to jest tak, że, e, że to jest węzeł gordyjski, który by potrzebał swojego Aleksandra Wielkiego, który by to przeciął. E, ja myślę, że można się pobawić w tej chwili w jakieś takie fajne pomysły, jakby tu wobec prezydenta złożyć ślubowanie. Żeby ta czwórka jako, jakoś tam wobec prezydenta... Czy to będzie na piśmie? Wobec notariusza, czy przed Zgromadzeniem no, Narodowym, a potem się prześle to prezydentowi tak, bo, czy przed... i, i prześ, przeinterpretuje Ja w ogóle sobie wymyśliłem, że można by to było zrobić tak, jak się w Stanach wręcza pozwy. Jak to się unika pozwu, to taki agent biega, biega i mu podchodzi do gościa... Mr. Murmur, proszę bardzo. I już ma wręczony pozew. I już koniec, już nie może uciekać więcej. Wyobrażam sobie, że taka czwórka przychodzi na jakąś konferencję prasową prezydenta. Tak. I Wstają i mówią, ślubujemy. No tak, tylko... Ale to jest taki śmiech przez łzy, szczerze mówiąc, bo to jest taka polityka, polityka znaczy, przedszkolna. Po pierwsze, tak do końca to nigdzie nie jest napisane, że dopiero w momencie zaprzysiężenia ten człowiek nie. staje się członkiem. Nie, nie jest napisane, że, nie, jest napisane, że w momencie wyboru że, przez, no przez Sejm. No, dlaczego no, o tym w ogóle rozmawiamy? No to rozmawiamy to, dlatego, pan, że... I prezorganizowane przez kogoś, nawet tak. jeśli jest prezydentem, jeżeli nie są zapisywane wcześniej w, w Konstytucji albo w jakichś, nie wiem, innych ważnych aktach Prawnych, nie mają kompletnie żadnego znaczenia, co nas to obchodzi. No, tylko to trzeba zrobić, wiesz, no, ktoś musi, no, no, tak, ktoś tylko... musi pójść z tą czwórką, na przykład, na, na szucha i ich tam wpuścić żeby ich świężkowski przyjął i dał im gabinety. No jak? tylko pytanie jest takie, jak to wszystko rozgrywa... <grymne> Na początku rozgrywa... lat dziewięćdziesiątych była Wisnia zawsze wtedy pokusa i w takich sytuacjach wtedy politycy mówili, kurczę, nadwiślańskie. <grymne> Trzeba użyć jednostek nadwiślańskich. Po jeden taki polityk był. Panowie <grymne> tylko, że no, pytanie brzmi, jak to wszystko rozgrywa prezydent Karol Nawrocki, bo przyjęcie e, e, ślubowania od e, dwójki, od dwojga, bo tak. to kobieta im. Tak mężczyzna, sędziów Trybunału Konstytucyjnego. No ta konferencja pana Boguckiego, który mówił, że tak naprawdę za kadencji Karola Nawrockiego tylko powstały dwa wakaty. Już dzisiaj gdzieś widziałam takie wypowiedzi, że może ta pozostała czwórka powinna znaczy ślubowanie powinien przyjąć były prezydent Andrzej Duda, znaczy to już zakrawa o jakąś, o jakąś parodię Jak natomiast chaos wokół Trybunału Konstytucyjnego się pogłębia bo oczywiście też pojawiają się kolejne, kolejne sprawy no, czy powstaną dwa trybunały bo jeżeli rząd rzeczywiście przyjmie jakiś plan B no to co zrobi Bogdan Święczkowski więc no, jest jeden wielki chaos jak mówi piosenka, życie przerosło kabaret. E, ten pomysł z tą dwójką nie był taki głupi. Całkiem cenię. czasem, ja sobie, kto to wymyślił tam w Pałacu Prezydenckim. Kto to wymyślił na taki genialny pomysł. Bo teraz jest tak, że w TK nie ma kworum. Nie mogą obradować, bo nie ma kworum. A ta dwójka tworzy kworum. I nawet jak przyjdą, przyjdą, dostaną gabinety i nic się będą robić, bo powiedzą, że na tamtych czterech czekają, nie musi się nic robić. Wystarczy, że jesteście i to już jest kworum. To już jest jedenastka. No i to jest też to chyba też, też ciekawy wątek, kim jest ta dwójka? No bo to są kandydaci wskazani przez PSL i Polska no tak, 2050. Tak. I pytanie jest takie, no czy to jest ja chcę, granie... To jest ja chcę taka... się wypowiedzieć jako obywatel w tej Proszę sprawie, bardzo. nie jako komentator polityczny. Ja chcę żyć w kraju, w którym trybunały i sądy są niezawisłe. To znaczy, w których są... E, Wykwalifikowani ludzie dobrej woli, którzy są niezawiśli, niezależni. Żaden gangster, żaden biznesmen, żaden polityk, ani nawet teściowa nie ma prawa mieć wpływu na tych ludzi w sprawach ich orzekania. I ja to chcę mieć. A zadaniem całej klasy politycznej jest zagwarantowanie, żeby tak było. Oraz za tej Ja Ja wiem, ja wiem ale no to, słuchaj, ja tak, tylko, ja to Ja, tak ja tak tylko chciałem. mówię, jak powinno o, być. Raz na jakiś czas jest, jaki, jest, <śmiech> jaki jest duch tego no, wszystkiego, tak. żebyśmy nie zapomnieli o co jest walka. No tak. tak? A Dlatego się... i czym jest Trybunał Konstytucyjny? Trybunał konstytucyjny jest trybunałem, instytucją niezawisłą, która patrzy na ręce. Władzy i całej klasie, klasy politycznej. Władzy, I, i, I określa, ale głównie władzy, no bo na bo... władze spoczywa większa odpowiedzialność. I określa, czy ustawy. władza działa zgodnie z konstytucją, zgodnie z prawem, czy też nie. Czy ustawy są Pokaz. zgodne z konstytucją. I teraz, jeżeli Trybunał Konstytucyjny składa się z samych byłych polityków. No nie, nie. Tak, no, no ale tak, w każdym razie jest. albo z ludzi związanych, tak. no bo mówicie mi teraz, że ci, ci dwaj przypomnieliście, to są jeden z PS, PSL, go zgłosiłaby kogoś, tak? tak? Ale nie. Pan no bo nie udało się przyjął. zmienić, e, Panie Rek, że nie udało się no. zmienić ustawy. ale, no, to, no to, no to, ale to zaraz... Po tym Słyska. wszystkim, co Jerzy je tutaj powiedział, co tutaj ustaliliśmy, na miejscu tych dwojga państwa ja jako obywatel no. powiedziałbym, że nie przyjmuję tego stanowiska i nie przyjmuję tego zaproszenia, bo no. uważam, że jest to niebezpieczne, bo jest to tworzenie no. sztucznego kworum, no. w którym ja nic nie będę miał po prostu do powiedzenia, które będzie służyło zawłaszczeniu Trybunału przez jakieś siły polityczne. No, nie... I w związku z powyższym, dopóki pan prezydent nie zaprzysięże wszystkich tych, którzy zostali no. wybrani, zresztą zgodnie z prawem wprowadzonym przez PiS, bo kiedyś było inaczej, mm. po prostu to my nie, się tam nie pojawiamy. I uważam, że to powinni zrobić ci właśnie dwoje no, ale to sędziowie, którzy poszli na tym do gdyby, ich, gdyby nie przyjęli, no, to znaczy... by musieli zrezygnować. To znaczy, nie, tak. on, znaczy, gdyby nie przyjęli ślubowania, tak. to by nie zostali sędziami. sędziami Trzeba by nowy, tak. nowy dwóch tak. wybrać. Bo to jest tak, że nie, nie, można, nie można, nie można. Ja bym powiedzieć... powiedział, że my czekamy, aż pan przyjmie nas nie. wszystkich, po prostu. No, nie. no. Jak ich prezydent I... zaprosił na ślubowania, tak. oni by nie przyszli to by przestali być sędziami, bo by, nie, bo by odmówili ślubowania po prostu. Znaczy, a to, że a to, wokół was, sprawiedliwości, ale... no sprawiedliwości toczy się po prostu polityczna gra, bo to nie jest nie tylko Gierka. Trybunał e, Konstytucyjny. No to w, w, w, no, chociażby wspomnieć to, no jak zinterpretować w co gra teraz prawo i sprawiedliwość, zaskarżając do Trybunału Konstytucyjnego własne przepisy no tak, tak, e, przyjęte 10 no, no, lat piesko, temu, czy 11. Natomiast znaczy, jest to bardzo smutny obraz i, no tak. i nie wiem, Jakie jest z tego wyjście? To, że sędziowie Trybunału Konstytucyjnego są wybierani przez polityków, to zawsze tak było. Zawsze Sejm, a Sejm to politycy. Tylko, że y, zawsze to było y, w jakiejś zgodzie, w jakimś konsensusie i nigdy nikt nie wiedział specjalnie, kto, kto, kto zaproponował jakiegoś sędziego. Były, a jak były już takie historie, kiedy na przykład PSL zaproponował w latach 90. jeszcze Teresę Liszcz, albo później Liga Polskich Rodzin zaproponowała pana Kotlinowskiego, polityków po prostu. To oni, tam był taki geniusz locji, po prostu oni przekraczając próg Trybunału przestawali być politykami. I potem w, orze, w orzecznictwie czy Teresy Liszcz czy Kotlinowskiego w ogóle nie było widać, że, że, on, że ona jest wybrana przez PSL, a on przez Ligę Polskich Rodzin. Tylko, tylko to się zmieniło w 2016 roku niestety, w, w brudni 15. No więc dlatego o tym trzeba przypominać, dlatego ja o tym mówiłem. Czego my chcemy jako obywatele i jaki jest duch tego wszystkiego? Do czego służy Trybunał? Bo ludzie tego już nie pamiętają, już nie wiedzą, bo tyle jest międlenia, tyle no, słów nie. pada o tym wszystkim, że przeciętny Polak, który się zajmuje zupełnie czymś innym, nie ma zielonego pojęcia o co no, chodzi. I każdy politycy, może wybrać tylko potem swoją politycy, opcję polityczną politycy i powtarzać po niej. Politycy pracowicie zamulają to wszystko, zamulają ja chcę, właśnie, żeby przeciętny no, Polak nic nie rozumiał o co chodzi. No więc właśnie, więc ja uważam, że jest instytucja, która się powinna tego rodzaju przypadkami zajmować. Jeśli chodzi o praworządność, no to kiedyś to była e, e, Rada e, e, Sądownictwa, która ma konstytucyjną rolę pilnowania niezawisłości sądów i trybunałów. Natomiast jeżeli chodzi o odpowiedzialność polityków, którzy niszczą praworządność e, i uzależniają ją od polityki, i rozwalają polskie sądy i polskie trybunały, od tego jest Trybunał Stanu. Po prostu. U. Jest to odpowiedzialność no, ale... za niszczenie państwa Trybuna polskiego. Trybunał w którym stanu, To była żyjemy. jedna sprawa, była jak do tej pory, ciągnęła tak. się latami. latami. Ja się przypominam... w momencie jak Już nikt nie pamiętał, kto było oskarżony. Ja, ja przypominam tylko, że jest taka instytucja. Ja wiem, ale... Przypominam, że są takie zasady Meryka, ale i tak... że zostały one przyjęte Dobra. i są zapisane ale w polskiej tak konstytucji. Szczerze mówiąc, no, tym ale to trybunał ile stanu, razy... że jest nie do zrobienia. Przypomnijmy, y, były wypowiedzi polityków obecnej koalicji rządzącej jeszcze za czasów, kiedy byli w opozycji, kiedy mówili, że Andrzej Duda za łamanie konstytucji i wymieniali o, szereg po prostu tak, tak. zachowań i Andrzeja Dudy i że stanie przed Trybunałem stanu. Ja nie wiem, czy w ogóle jakikolwiek nie, w tej nie. sprawie nie, jest nie. szykowany wniosek, bo nikt w ogóle nie wierzy w skuteczność. Po pierwsze, przy obecnym układzie politycznym tak się nie da tak, tego no bo zrobić. To jest no to jest tak. A po drugie, no niestety jest tak, że determinacja w tej sprawie też nie jest zbyt e, wielka. Po, bowiem jeżeli ktoś pójdzie dalej o krok w tej sprawie, to możesz się spodziewać, że z nim też pójdą o krok dalej po następnych wyborach. W związku z powyższym wszyscy się boją, wszyscy się paraliżują nawzajem, a my żyjemy w takim właśnie państwie, w którym jeżeli będziesz miał proces, w jakikolwiek sto, sposób naprzeciwko na ciebie stanie przedstawiciel władzy, to jako obywatel nie masz najmniejszych szans. Przegrasz, bo e, sądy na sądy ma Wpływ polityka Aż tak I to nie, żeby, aż, aż tak nie, nie żeby, nie żeby aż Obywatela tak, kasować nie? specjalnie yy, yy, Natomiast... Słuchaj, ja Sam to przeżyłem, wiem jak to po prostu Dokładnie wygląda, naprawdę Uwierz mi, wiem jak to wygląda w praktyce Wiesz? Nie, no, no No, Więc Nie, to tak po prostu działa. Tak działa. Jeżeli chcemy żyć w takim, że tak powiem e, e, e, gnijącym państewku po prostu, co z te gnimy, Aż przyjdzie wreszcie jakiś ruski albo ktoś inny i zrobi tu porządek. Tak jak ja. to zawsze w historii było. No, więc no. po prostu przypomnijmy sobie historię tymczasem... naszego kraju. Przypomnijmy sobie, jak gniły te rzeczy, jak one były nierozwiązywane i pomyślmy, czym się to może skończyć. Może to nas otrzeźwi no. jako zbiorowość. A tymczasem oczyścić. Rzeczywiście miały być procesy. No i jakoś to wszystko ugrzęzło. No, no to prawda. No, to wszystko ugrzęzło. No, nie zapominajmy, że Jakiś pierwsze dwa, e, dwa lata też jeżeli Michał chodzi. Dwo, Michał Dworczyk, przepraszam, sądzony tak. za to, że za te maile. To w momencie przy aferze NCBR-u, przy aferze kopertowej, przy Willi Plus, przy milionach utopionych w różnych instytucjach no to naprawdę ściąganie Dworczyka za, przepraszam, akurat to nazwisko mi przyszło do głowy, za te maile, to jest trochę to, jest no to trochę pokazuje taki w ogóle też, proces, że to bardzo, no. bardzo długo trwa. Panowie, cztery minuty nam pozostałe. Prawo i Sprawiedliwość ubiegły tydzień e, zdominowany przez aktywność Mateusza Morawieckiego. W środę debata z Władysławem A Kośniakiem. Tak, w zielonym krawacie był Morawiecki. E, e, Kośniakiem <śmiech> Kamyszem. E, w czwartek w rozmowie z Wirtualną Polską za, e, no, potwierdził, że zakłada Stowarzyszenie dla Wyborców Centrum. Tego samego dnia wieczorem był na spotkaniu u Jarosława Kaczyńskiego. Nie wiem, czy złośliwi mówili, że to był, na że to był dywanik na, na dywaniku. Na dywaniku był, był lakoniczny taki komunikat. No w co gra Mateusz Morawiecki? Jaki taki może być punkt krytyczny, że Jarosław Kaczyński zareaguje ostrzej, a może wręcz przeciwnie. Jarosław Kaczyński lubi grać na dwa fortepiany i z jednej strony Przemysław Czarnek, czyli który zgarnia jeszcze bardziej na Prawo, a z drugiej strony też otwieramy się na centrum. Na pewno Morawieckiemu zależy, na, pewno Morawieckiemu zależy na tym, żeby nie było za spokojnie w tym, tym pisie. Bo jak już mamy kandydata na premiera, Przemysława czarnka, i by się wszystko uspokoiło, a jeszcze nie daj Bóg, y, pisowi by wzrosło, no to by się okazało, że cała opcja Mateusza Morawieckiego jest nikomu niepotrzebna. Natomiast gdyby się okazało, że y, mimo starań przemysłowa czarnka, jednak nie jest za dobrze w tym pisie, no to wraca Morawiecki cały na biało i mówi, proszę bardzo, za mnie to było jednak w porządku. Ale czy no. to jest m, działanie Mateusza Morawieckiego? No bo oczywiście on ale... już w tych wywiadach chyba kilku już nawet powiedział, że nie, nie zamierza wystąpić z PiSu. Ale skąd, czy, że znowu. Ale czy, ale czy jest coś na rzeczy? Czy to jest po prostu wbudowanie własnej nie, pozycji no. politycznej? Wystąpienie z PiSu to jest, to jest samobójstwo. dla Wyrzuconym być z PiSu to tak albo być wyrzuconym i wtedy właśnie to z tego stowarzyszenia można zbudować jakąś partię. Być prześladowany, prawda? Albo poczekać, poczekać spokojnie na, na zmianę pokoleniową w pisie i wtedy mm. zawalczyć o wszystko. Jarosław Kaczyński nie wyrzuci Morawieckiego. Nie. Słyszał, słuchałem jego konferencji prasowej, kiedy mówił o tej całej sytuacji i wypowiadał się z troską o Mateusza Morawieckim, klicz, tak? mówiąc, że to wspaniały polityk, doskonały Klicznie. premier i tak dalej. Tylko, że no w tej chwili po prostu jest tak, że ta zmasowana a, e, propaganda przeciwko niemu, te wszystkie działa wytoczone, to wszystkie opluwanie go przez opozycję dzisiaj rządzącą spowodowały, że on ma spory taki elektorat po prostu, który hmm, tak, zwątpił. Niesłusznie, dał się zmanipulować oczywiście. po prostu propagandzie drugiej czym, strony. Czym, I dlatego on teraz nie może być kandydatem na premiera, no bo tu walka jest o Polskę przecież, prawda? Przy czym jeśli nie można, i, i, nie tyle, można wyrzucić, no. jeśli nie można pozbyć się Morawieckiego, to zawsze można przytyknąć jego bliskiego współpracownika. Posła i Szczuckiego. Posła Szczuckiego no, pytanie tak. jest takie, czy następny będzie pan Paweł Jabłoński. Dlatego, że on też się wstrzymał. Był jednym z, z dwóch, który się wstrzymał. Od, wyłamał się z tej... W przypadku głosowania nad wetem do mm, nowelizacji no, do, do, kodeksu, kodeksu karnego. Ta karnego. Tak. Ale to, to, to, to nie za to Szczucki... Się nie no, poleciał, Krzysztof Szczucki dużo, dużo bardziej się tak, zasłużył. Tak, zasłużył się właśnie tym, że jednak wyłamał się z tego frontu yy, yy, obrony sejfu. No tak... Tak. tak, plus no, były słowa, że nie bardzo popiera Przemysława Czartka. Nie sejfu oczywiście, nie sejfu, e, trybunału, tylko se, kon Trybunału, trybunału oczywiście. Konstytucyjnego. Przepraszam, popłynąłem, ale z sejfem też było nie tak. Tutaj było, chodziło natomiast... o Trybunał Konstytucyjny, który powinien... Y, se, że, że prezydent powinien, prezydent przyjąć, powinien ślubowanie przyjąć wszystkich, wszystkich sześciu, tak. sześciorga. Sześciorga, no i to tak. było wyłamanie się naprawdę z takiej bardzo poważnej dyscypliny partyjnej. Chcę powiedzieć panu, wyłama, temu, który się wyłamał, że, że podziwiam jego charakter i że uczynił to tak, tak, jak obywatel powinien to zrobić. I dostanie kiedyś z tego tytułu, mam nadzieję, nagrodę. Może już, że tak powiem, w innym świecie, Będzie, ale zasługuje ma, ma wobec, na to na pewno. Jako doktor praw ma czyste sumienie wobec Panowie, się. to było. Ogromna przyjemność debatować z Wami. Jerzy Modlinger, publicysta Towarzystwo Dziennikarskie, Jarosław Gugała, Telewizja Polsat Radio dla Ciebie, gośćmi dzisiejszej debaty. Panowie, bardzo dziękuję. Dziękujemy pięknie. A o dziewiętnastej za sterami i Jarema i Jamrożek. Dzień dobry, dobry wieczór. Co dziś w programie? Oj, będę was przede wszystkim zapraszał do tego, żeby trochę odetchnąć do odpoczynku, bo po świętach przecież trzeba odpocząć. W zmianie klimatu już za chwilę o tym, jak odetchnąć na łonie natury. W programie Samozdrowie z kolei opowiemy o wpływie promieni UV na nasz wzrok, ale będzie też oczywiście wielka polityka, czyli konflikt w Iranie, kolejne groźby Donalda Trumpa, no i rola Chin w tym wszystkim. A po 21.30 Oczywiście polityczne podsumowanie, no w pisie coraz głośniej zdanie wyraża frakcja Mateusza Morawieckiego, o czym przed chwilą wspominaliście, więc ciąg dalszy waszej rozmowy u mnie o 21.33. Zapraszamy serdecznie, Zapraszamy. a ja już państwu dziękuję za uwagę. Maria Furdyna, do usłyszenia. Reklama.